Wtedy tego pracy nie tego masz, że ten rap jest nasz Jeśli nie wiesz co mówisz, mi ap, jeżeli nie wiesz jak to zrobić, nie rób nic, na chuj ten kic, kurwo milcz nie podrobisz oryginału, są daremne te starania Raz na wozie, raz pod wozem, raz i na wszystko przyjdziesz Jak mówisz masz, posz albo się śmiej, rób jak uważasz Sam odpowiada za siebie, nikt nie odpowiada, kto za ciebie Słyszysz o podziemie, według zrasa, włoska klasa ma złuska rzeczywistość, tak na ścisłość, tak po prostu, by uświadomić tobie Jak ja to widzę, tak ja to robię, tak zanurzam się w dymie DHCS bitem płynie, nic na siłę, nic od razu, jedna szansa, jeden Bóg Nie jeden w życiu wróg, to oceń, tych prawdziwych doceń Beka, puszka Pandora, co tu jest prawdą? Prawdą jest to, że tylko kurwy pomysły ludziom kradną, to prawda Tak jak to, że LS to nasza jazda w stu procentach, tym jest skrętach w stu procentach Za dobrych ludzi ma. buch za buchem leci, jeden, drugi, trzeci, tak leniwie płynie czas To co prawdziwe, teraz kurwy dwa LS jazda ostra, jeśli za mnie umiesz, weź to kurwa zostaw Na chuj to partaczysz, na chujowych Przejdzieś i kozaczy, widzisz, przejdzie, co do czego, a się i rozkracisz, jak dziwka w burdelu Ostróci spłat jeden, celu. Ostróci spłat jest jeden, PDW kopią, wryj to, co kopią, a ostrócki skład, pamiętaj, tylko jeden Jeśli yes będzie, to ogarnij to wiedę to jest rap TDW ZERO to fra nie rozumiesz tego kosztą NA rozum ludzki Zachoduj se to kurwo, że jadę z tobą równo i ogarnij się teraz bo jak będzie za późno Zrobię CI z grzy zębów oderwów 60 wejbo wczoraj pokażą Ci Kto jest kurwa Kim czy ten te sobotrzymu